ludzie, witamy w filmach pod Kluczem! Hello. Mówi dla Was Michał i Owen. I dzisiaj robię to, co za każdym razem w filmach pod Kluczem, czyli tym razem ja y, dzierżę słownik. W słowniku szukam słowa Klucz. Chociaż jak niektórzy się że to nie jest dokładnie słowo Klucz, bo niewiele mówimy o filmach tak, związanych z tym Kluczem, ale dla nas to jest słowo Klucz, a słowo Klucz daje nam y, dyskusję związaną z filmami konkretnie, chociaż. Zaraz się okay. nam już zbaczamy Oj. Zdarzyło nam się, że rozmawiamy o filmach no, <laughs> Dokładnie Także e, Bez teregieli. E, wyciągam nasz słownik może, może tym razem gdzieś na początku Walnę bo to nie, Zawsze się zdarzało, że to jest jakieś K, -P J Teraz zobaczymy gdzieś Na początku I nasze słowo to Bilokcja Co bilokcja um. niewytłumaczalne naukowo zjawisko przebywania jednej osoby w kilku miejscach równocześnie jeśli cuda czy prorostwa można próbować jakoś naukowo ująć przy bilokacji nie jest możliwe żadne rozsądne wyjaśnienie w przypadku ojca Pio jest sposób zliczyć przypadków, których widziałem go równocześnie w dwóch miejscach czyli to jest uh, przebywanie w kilku miejscach na raz kilku... wiesz co mi się z tym skojarzyło Oglądaliśmy Jumper. Widziałem. To był film o koleściu, który nie, nie, nie jest w filmie klas, ale te, teleportuje się dosłownie. No, ale fi film był kiepski pod względem fabularnym, fajnie pod względem zdjęć. Wiesz, coś chodzi o zdjęcie, to, czy zdjęcia, to nie pamiętam nic ale w ogóle to był kiepski. Film. Ale mi się szczególnie ten... aktorsko. Mi się skojarzył inny film. No. Eee, film się nazywa Mr. Nobody. A, ten co ja go nie zdzierżyłem, chyba więcej niż 10 minut. Oj, tam oj, tam. Nie miałem nastroju na takie coś. Znaczy, wiesz co, ja powiem, że ten film musiałem oglądać e, z kilkoma przed wami, bo faktycznie się dłużył. A... Europejsko-artystyczne coś. Europejsko? No, bo to, to nie jest taki film chyba amerykański, amerykański ja film. nie wiem, wiesz. Ten film właśnie ma chyba... Ty jesteś od tego specjalistą. Ja Francusko-kanadyjsko, coś tam, ale może się mylę, nie wiem. A, nie. Wiem, że... Powiedziałem chyba dlatego, że zdobył chyba właśnie nagrodę najlepszy film europejski, może dlatego. I to nie jest taki amerykański amerykański film. Nie nie Nie, no, ale film się skojarzy dlatego, że tam faktycznie jest przedstawione kilka sytuacji, no w... mimo że on nie jest w tak kilku miejscach w tym, w tym samym czasie, tak? Mhm. Ale powiedzmy, że, że, że tak. nie chcę kurde zdradzać fabuły <laughs> tak jak ostatnio, żeśmy, żeśmy zresztą już ten film chyba nawet ostatnio omawiali. Coś tam bąknęliśmy o nim. No, bąk. E, kilka miejsc naraz. Kojarzy mi się też prestiż. Prestiż, nie widziałem prestiżu Prestiż, prestiż jest o e, dwóch iluzjonistach którzy rywalizują ze sobą Ej, i e, więc co będę dzisiaj robił jeden z nich ukradł pobyt drugiemu taki trik właśnie z teleportowaniem się z tym, że jeden z nich e, robił takie coś, że wchodził do szafy tam rzucił piłką e, o drugie miejsce i z drugiej szafy on wyszedł i złapał tą piłkę i drugi kogoś podchwycił ten pomysł, tylko wykorzystał w bardziej naukowy sposób, że wlazł do hmm. jakiejś dosłownie kabiny elektrycznej. Tak powiedzmy elektrycznej, bo nie znam się na tym, ale wymyślone przez samego Tesle i o dosłownie się przeteleportował. O! Trzeba pozornie. Ciekawe, ciekawe. Tak, to jest jeden z tych filmów od Kolesia, od Incepcji, Aha. Batmanów. Nie, jeżeli, Dobry film. Jeżeli chodzi o iluzję i filmy o iluzji. No. To mi się najbardziej podobał Iluzjonista. Z Nortonem? A, mów do mnie jeszcze. E... Sztuczka z drzewem pomadańczowym. To pamiętam najbardziej. Nie pamiętam. To... Ale film jakoś. Nie wiem. Udało nie, mi się taki nie... sobie. Film dla mnie chociażby ze względu na samo zakończenie był dla mnie po prostu boski. No, zakończenie było tak i wizualnie się dobrze prezentował. Ale. Ja nie, nie wiem. Od czasów chyba Podzielnego Kregu w żaden film mi się nie podobał. To może jesteś źle nastawiony. Albo źle wygląda w brodzie, albo po prostu jest... coraz bardziej gra siebie. Oj tam, oj tam, czekasz się. Nie, mi się... W, tak w, w... Jest jeszcze iluzjonista animowany. Tak? Który z kolei też jest taki... nie zachwycił mnie, ale podobał się strasznie chyba Amerykanom, a Igorowi... nie wiem, nie wiem, czy on widział, ale mam wrażenie, że tak. I to jest film o... Y, takim trochę starszym już iluzjoniście, który... E, żyje w, jakby chyba w dzisiejszych czasach albo w, gdzieś w latach 90. -tych. w każdym razie w czasach, kiedy już ludzi nie kręci magia ich kręci wszystko inne, oprócz właśnie nie magii, nie. wiesz, bo tam miał swoje spektakle i e, no i próbuje wbić coraz e, próbuje swoich właśnie sztuczek w tych piesach ale coraz bardziej właśnie już no to to nikogo nie, ani... nie interesuje magia ale co mi się nie podobało w tym filmie jest to, że ten koleś się nie starał nawet się nie uśmiechał po prostu ktoś po prostu był, robił, no, gdzie, gdzie kasa dla mnie. ja tak patrzę, no i się jeszcze się dziwisz. Taki chujowy jesteś, jeszcze się dziwisz, że, że, że, że, że koniec kariery. Film masz. o przemijaniu, mój drogi. No było przemijanie. Ty, typowy film o przemijaniu. No i prawie w ogóle nie ma tam dialogów, chociaż to jest francuski film. Dziwne. Tak samo jak Trios Baby, czyli ty, po, film po, tych samych twórców wcześniejszych. Na szczęście powiem, że tak patrzę ciągle na tą twoją kolekcję filmową i kurde. Próbuję sobie uświadomić, co jest z bilokacją. Co, coś mi się obija o uszy, o wzrok i tak dalej, ale. No tutaj chyba nic nie mam od nie wiem, byciu Kiedyś... w kilku miejscach na raz. Hmm. Chociaż nie wiem, czemu skojarzyło mi się to z milionami agentami Smith w Matrixach. No oni byli w kilku miejscach. Jedna osoba. W wersji. Kilku osób była w kilku miejscach na raz. Tak. A potem w jednym miejscu. Tak matrix. nigdy nie zapomnę jak byłem w Słońu wgnieciony w fotel na trzecim Matrixie, a potem jak sobie przypomniałem kolejne sceny. No nie było za dobre. Szczególnie zakończenie to już w ogóle. Czekaj, zakończenie. Aha, pamiętam, dobra. Zachód słońca. Nie. Z drugiego Matrixa nie pamiętam prawie nic. Tam są takie, wiesz, bardziej chodzi o. Nie, nie. Na, na walankę niż o. bo on właśnie już coraz większy na, yy, nacisk na tę filozofię to... całą.. Na coś, o czym nikogo nie obchodziło przy pierwszej części. Znaczy ja ci powiem, że, że Matrix mi się podobał, jak byłem faktycznie młodszy, jak on, jak on wychodził. Hmm. Wtedy mi to wbijało w fotel, a dzisiaj dobrze wspominam ten film, ale nie, nie obejrzę go po raz kolejny. Właśnie ja, do tego, ja, ja właśnie tak do tego, sam, ja. żeby dobrze go wspominać. I koniec. Mi się po prostu nie chce. Ja, ja chyba pamiętam wszystko co najlepsze. Nie muszę... Nie sądzę, żebym odkrył jakieś drugie dno przy tym wszystkim. Nie, no przez ten, to, to nie jest mały książę. Hmm. Mały Książę, ja Matrix. Oj, wiem, no. O czymś takim nie słyszałem jeszcze. O czym? O małym Książę nie słyszałeś? Nie, o ty... takim porównają Małe Książę, Matrix. Chodzi o drugie dno, no. A. Bo, bo ty się nie znasz. Nie, jestem ignorant. No. I nieuk Dlatego o. prowadzę podcast. Tak. E... A był film Mały Książę? Był? Był musical, o amerykański. O Boże. Wytrzymałem chyba pół, wytrzymałem chyba pół godziny, dam sobie spokój. Ja pamiętam jak nas kiedyś w gimnazjum chyba zaciągnęli siłą właśnie na takie przedstawienie gdzieś tam. Mm. No ja jestem w ogóle wielkim fanem Małego Księcia i to jest książka, do której wracam bardzo często. Ja nie jestem fanem, ale przyznam, że to była jedna z przyjemniejszych lektur, jeśli w ogóle. Myślę, że ja, ja nie traktuję się... Może dlatego, że miał obrazki. Nigdy nie traktowałem tej książki jako lektury i bardzo często do niej wracam. Może właśnie dlatego. Hmm. Ale pamiętam, jak poszedłem na to przedstawienie Jezu. Ja sobie myślałem wtedy, jak można tak zniszczyć coś tak pięknego. Co tam było? No wiesz co, nie, oczywiście wiernie trzymali się książki, tak? Tylko książka ci przekazuje jeszcze, wiesz, tak jakby do wyobraźni, tak? Czytając książkę, widzisz tylko literę, ewentualnie jakieś tam obrazki, tak? Które cię no. nakierowują. No ale wiesz, no ale spróbuj na żywo pokazać tak, yy, że Mały Książę przesuwa sobie stołeczek, żeby ten, żeby oglądać ciągle zachód słońca. A tak, tak. No, no to, to, to, to, to, to koleś tylko wiesz, tylko przesuwał się kawałek po scenie. O, jaki ładny zachód słońca. Wiesz, że to jest chyba jedyny fragment książki, przy którym pomyślałem. chcę zobaczyć to na filmie. Tak? Tak, bo myślę, że gdyby teraz ktoś się zabrał za film Mały Książę, to mogłoby coś sobie z tego wyjść. Nie, nie, nie no Wiesz co, tej książce jest za mało Krwi za mało przemocy, żeby to się w ogóle przebiło Mo, Może kino takie wiesz, takie bardziej kameralne. Ale zgodzę się z tobą z jednym, że może dlatego właśnie, że tego nie ma. Może film nie miałby takiej, jakby to powiedzieć, yy, dużej rangi odbiorców. Myślę, że gdyby takie coś wyszło teraz do amerykańskich kin to by było może na dziewiątym miejscu box office'u Oj, wiesz co Myślę, Bo niby ludzie mówią, to... że a, fajnie, fajnie, fajnie, ale Znaczy ja uważam, że są, są książki, które nigdy nie powinny zostać skanizowane, bo to zabije książkę To samo mówiono o Władce Pierścieni Władce Pierścieni akurat wyżej. A jaki masz jeszcze przykład? Yy, inny przykład takiej książki yy, Praczet. Jakiś konkretnie? Hmm. Bo chyba jakieś wyszły praczę. To. Znaczy wyszło w kilka faktycznie, ale mimo wszystko wiesz, no, to jest książka, tak, którą czytasz i sobie sam to wszystko układasz. W momencie, w którym ci film narzuca e, obraz hmm. e, potem wracając do książki, tak, masz już ten narzucony obraz. Ja to bardzo dobrze zauważyłem, e, wracając do wadcy Pierścieni właśnie. No ale to o, to, o to o czym mówisz myślę, że można przy każdej książce powiedzieć. Nie przy każdej. Powiem ci, że Władca Pierścienia... Słuchaj, to jest jedy, jeden z naprawdę nielicznych filmów, gdzie uważam, że nakręcenie go było bardzo dobrym ruchem, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o książkę. E, bo no, Jackson, tak? Go, tak Peter, są... Peter Jackson. Peter, Peter Jackson. E, Jackson naprawdę oddał Tolkiena w tym. Faktycznie pominął kilka scen, ale... No, nie da się całego jakby filmował całą, znaczy, całą o... książkę, wiesz. Yy, nie pamiętam, jak, jak to było, bo nigdy nie oglądałem wersji reżyserskich, które trwały chyba 4 godziny. Ej, tu... Ale trochę tam się zachowało. Znaczy nie, powinien że na przykład, nie, no, ludzie się czepiali, że nie było tam kilku scen, tak? No. Ale to były na przykład dość długie sceny, yy, gdzie yy, na pewno, jestem tego pewien, po prostu no, przedłużyłyby film na tyle, że no. ludzie by tam zasypiali. Ja będąc na. Yy... Jezu, jak to się nazywa cholera? Teraz mi przypomniałeś o pustyni w pustyni i w puszczy. Gdy, jakby ktoś chyba trzy godziny by zajęło sfilmowanie tych samych scenki kiedy łażą po pustyni. Nie, trzy godziny by zajęło sfilmowanie samych opisów przyrody. Kurde, Sienkiewicz chyba siedział do plaży i po prostu pisał, pisał te sceny. Powiedział, to co widzi. Piasek, piasek, piasek. O, wielbot, Piasek, piasek, piasek. <laughs> Ja pierdzielę. Nie, ja nie wiem, czy też kiedyś mówiłem, ale pustyni i w puszczy faktycznie wiesz, no, słyszałem wiele dobrego o tej książce, że to jest książka, która uczy życia, że to jest piękna książka opowiadająca o przyjaźni, miłości, podróży. Mhm. Próbowałem ją przeczytać kilkanaście razy. Mój rekord osobisty to jest 15 stron. Z czego połowę przewijałem, bo to były opisy przyrody. Ja też przewijałem, ale jednak coś tam przeczytałem z tej książki, ale. W życiu. w życiu. Nie ja obejrzałem film i w sumie wyszło to samo. Ale na filmie zasnął. To jest chyba. Nie, nie, film jest fajny nawet. przynajmniej z tego, co pamiętam powiedziałem, bo ja wiem, 10 lat temu. Mm. Ale ja wiem. Naprawdę chyba w filmie nie pozmieniali prawie niczego, więc może spokojnie obejrzeć film, daruj sobie książkę. Chyba, ale oczywiście, że nauczyciele są tak upierdliwi, że muszą zapytać o rzeczy typu, jakie owoce jadkali czy coś w tym stylu. Bo to jest takie ważne. Jak to jakie? Czarne. No pewnie tak. Tak jak ten, jak, jak przy krzyżakach się uczepili tej, tej scenki, gdzie, jak ona się słyszała, ja, ja, Jagienka? Tam, no, ja nie, wiem, się no, nie wiem, Że rozupywała orzechy własnym zatkiem I tak się uczepili tego, że chyba przy każdym sprawdzianie pytali o to, jak, tak? jak, jak ona rozupywała orzechy. Boże, czy to jest takie ważne? Myślałem, że ważna jest linia fabularna, nie wiem. No wiesz, sprawdzanie od detali, nie? No, oj tam pierdzień. Ja słyszałem lepszy tego przykład w e, liceum naszym. No. E, nauczycielka od polskiego zadała pytanie, o co się opierał bohater? Eee... Książki jakieś, nie? No. no i odpowiedź była o drzwi. No, zła odpowiedź Dosłownie się... opierał się? O co się opierał? Czy... Nie, Chyba chyba o co się opierał, tak? O drzwi. I zła odpowiedź dlaczego? Bo opierał się o framugę. Hmm. Więc... Eee... Czy to był szatan z siódmej klasy? Bo tam drzwi są ważne podobno. Nie, to chyba była jakaś taka książka, nie ci, nie, nie, nie musiałbym, musiałbym, wiesz, pogadać jeszcze raz, zresztą oboje znamy tą osobę. Nie wiem, czy mieliśmy tą samą nauczycielkę, ale ja. chyba mogę się dowiedzieć. To, to jest ta jedna z tych takich najbardziej słynnych nauczycielek w szkole. O to chyba wiem. Wiem, bo e, chyba trzy czwarte mojej klasy zdawało mnie maturę no, no... Mi się poszczęściło. No, ale ten, ale wracając do samego tematu y, ekranizacji. No. Y, tak jak uważam, że są książki, których nie powinno się ekranizować, tak samo uważam, że są książki, które właśnie powinno się ekranizować, bo one są zbyt kiepskie, a trzeba je przeczytać, lektury. Mm. Yy, znaczy no, mówisz o tylko o lekturach teraz? Znaczy w tym momencie mówię o lekturach, ponieważ... Yy, nie wiem, ale ja zauważyłem, że to, to jest jakieś tam głęboko zakorzenione w psychologii, no. ale słowo lektura, jeżeli musisz coś przeczytać, odbiera ci to całość, całą radość z czytania. No jasne. E, ja miałem to szczęście, że akurat y, ja byłem wychowywany w, y, z książkami, tak? Ja byłem od małego uczony czytać, y, dostrzegać czasami to drugie dno. E, faktycznie miałem na przykład listę książek, które powinienem przeczytać w jakimś tam określonym czasie. Hmm. I to robiłem i do teraz mi zostało, że na przykład m, jeżeli mam książkę, tak, to no. odejdę, od, nie, nie będę oglądał telewizji, nie będę siedział na kompie, tylko faktycznie siądę do książki. Chciałbym mieć taki tok myślenia, bo sobie kupiłem ostatnio książkę o sztuce montażu i przeczytałem chyba pięć stron dalej mi się nie chce. <śmiech> nie, ja. Znaczy ja... Nie tyle nie chcę, cały czas zapominam, że w ogóle mam tę książkę. O. Nie, ja, ja ci powiem, że, że do tego jestem bardzo przeciw samemu pojęciu lektura no. i że coś musisz przeczytać hmm. oraz bardzo mnie wkurza to jak czasami się narzuca interpretacja oj tak, szczególnie jeśli chodzi no. o wiersze tak, bo czerwone kwiatki muszą oznaczać Polskę, nie mogą kuźwo oznaczać tylko po prostu czerwonych, kurwa mać kwiatków, no, no nie. ja pamiętam, że chyba raz pisaliśmy jakieś jakieś wypracowanie na polskim i właśnie to była jakaś chyba analiza wiersza Kochanowskiego bodajże coś o przyjaźni, coś w tym Boże. stylu. Ja to walnałem jakąś interpretację, bo ja nie czytałem żadnych stręści, bo w pierwszy raz widziałem tekst na oczy, więc nic nie wiedziałem. Napisałem jakąś interpretację i kobieta dała mi chyba połowiczną ocenę, coś tak mi się wydaje, i napisała, że nie, że jakaś tak, o, widzę, że jakaś nowa, dopisała sobie, jakaś tam, o, jakaś nowa interpretacja, nie? I jest tak, co, o co to, chodzi? Co ma znaczyć nowa interpretacja? Każdy interpretuje po swojemu. No ale widocznie, no, szkoła nie Sorry, chce. Czy szkoła byś, nie chcesz, żebyś widział to, co inni. Czy naprawdę myślisz, że te kilkadziesiąt lat temu, tak, taki no. siedział sobie taki Mickiewicz, tak, i walił wiersz za wierszem, Myśląc sobie, cholera, tutaj dam biało-czerwone zasłony, bo to oznaka polskości. Mm. Nie, mi się ma wydaje, że on po prostu siedział na kompletnym kacu. Jedyne, co myślał, to ile wypił czystej i, i ile zapijał winem. I mu się tak wie, mu się zlało w biało-czerwono. Mm. No, często tak jest, że myśl, niby takie po, po, pozorne rzeczy, a niby oznaczało te wielkie wszystkie. Że... Co autor miał na myśli? Jak mnie wkurza to pytanie. Mm -hmm. No słuchaj, no nie wiem e... kojarzysz ten przy, chyba Jezu, chyba miliard razy to przewołowałam na Beskitu, jak e... kto to był, chyba Szymborska analizowała swój wiersz i dostała 60% tak, to, to, to, to jak Szymborska pisała na <grym> maturze <grym> nie, no ja ci powiem, że jaki kurwa komunizm <grym> nawet nie wiem, nawet nie wiem jaki wiersz chodził. większość z tych wszystkich poetów pewnie pewnie nieźle nawciągana jak w hmm. opisali te wiersze może, ja nie, będę... może, może nie tyle poetów, co ci, którzy je właśnie analizują, tak właśnie patrzą. O, na to znaczy to, to znaczy to. Ale swojej poezji jest twórza... Równie dobrze że szkła, może narzucać, że Harry Potter rzeczywiście jest satanizmie, na przykład. Nie, to Kościół. Czy to Kościół, właśnie. Aż, a szkoła to ma w to wiesz, wylane. No. Chociaż yy, wy, ja, gdybym dostał urząd yy, ministra edukacji, dumna mina, dumna postawa. Chciałbyś. A co, nie zagłosowałbyś na mnie? Nie, nie, ale lubię w domu siedzieć. Spaniale. No. To pierwsze, co bym zrobił, to odnowił naprawdę listę lektur, bo większość z tego, co uczniowie w tym momencie czytają, ja to wiem z własnego przykładu, tak? No, wiem, co musiałem czytać i czasem czasami nawet przed maturą musiałem to przeczytać. A. Chociażby same streszczenia. Ale większość z tego jest po prostu już nieaktualna, tak? No, sorry, ale jeżeli ktoś wam mać 14-letni gówniarz, siedzi nad krzyżakami i czyta o. Nie wiem, co siedział w krzyżakach, ktoś tam przyniósł dwie nagie rzeczy. Ej, lubię. Mnie więcej nagie. nie pamiętam. Lubię, tak? No, no i to słynne rozupywanie orzechów zatkiem. No to, to, to może być alegoria do aktualnej sytuacji. My no, jesteśmy no, takimi orzechami pod zatkami. Mi się wydaje, że na pewno przez te. Kiedy, kiedy powstaje trzy Chociażby. Książka? Wiek? No tak, wiek. Mniej, więc... Miliard lat temu. 18, 19. 20... Miliard sześć. No nie wiem. Coś w tym stylu. No nieważne. Ale słuchaj, no, ale przez te naście lat tak no, musiało powstać coś lepszego. Lepiej opisującego sytuację współczesnego młodego człowieka we, we wszechświecie. Nie wiem, chociażby. Wojna polsko-ruska. Nie, Nie czytam, ale widziałam da Nienawidzę tego filmu. Tak? Nienawidzę go. Słyszałem, że fajny. Nie. Ale... No cholera, same filmy polecajmy, sala samobójców na przykład. To hmm. można już wiesz. Znaczy wiesz co? Na swój sposób może być lektura. Nie, ale ja powiedzmy, że jako uczę. Nie dawajcie swoim dzieciom laptopa do pokoju. Tak, bo, bo skończą źle. Bo schudnie. <głos> <głos> fajny Nie, film podobał mi się. Jak jeden z dziedzicznych polskich, który mi się podoba na No muszę go w końcu obejrzeć, bo nie, nie widziałem go w Może uznasz go za bardzo moralizatorski, ale ja nie mi się podoba. Oj tam, oj tam. Przynajmniej wizualnie się dobrze prezentuje. Jak nie, na polski film. Tak? No wiesz, bo polskie filmy zazwyczaj są szare albo zbyt kolorowe. A ten, jest, ten jest akurat. Tak? No to muszę go obejrzeć. Może w końcu dobrze ustawili ten, ustawienia kamery. Albo tak. <laughs> dobre światło. Nie? I tak jak tak, to sobie przy panelu, to mało tam było, wiesz, kamery z ruchu, jak to w, w filmie akcji. Tak? Wiesz, każdy w filmie mała Ale nie pamiętam, może tak jest. Ale czas, czasami po prostu trzeba użyć kamery z ręki, żeby oddać emocje. Oj tam, oddać emocje. Emocje można oddać tam w naprawdę dużo sposobów. Tylko Amerykanie chyba są tak spokojnie, że mogą emocje wyrazić stojącą kamerą, a nie muszą trzymać w ręku, jak ten koleś od trylogii Borna na przykład. Nie, ta scena jest za wolna. Bo łapią w ręce. Okej. Okay. O, Ty o, właśnie, rozwijają. powiedz mi jedno, rzecz. Oglądałem jeszcze wczoraj Dystrykt 9. A. Tam faktycznie ta kamera się tak rusza, czy miałem jakąś skopaną wersję? Um, czy kamera... Czy obraz skacze tak często? Przynajmniej na początku bardzo, bo ewidentnie jest to kręcone przez, z jednego, z przez jednego z bohaterów. A dalej? A później Chyba też... też, ale nie tak bardzo. Znaczy wiesz co, bo... Nie, wiesz, nie, nie to, że skakała jakoś tak bardzo mocno tak, no. ale i faktycznie mieściło się to w jakichś tam granicach filmu. Tylko właśnie zastanawiałem się, czy yy, to jest spowodowane tym, że jakaś taka wiesz, wersja, że ktoś nagrywał w kinie... Yy... No nie, to by było widetnie widać. No to... Po kolorystyce chociaż. Nie, po prostu, tak nawiązując do Destrykcji bardzo mi się podobał. Film był dobry. Przereklamowany. <śmiech> yy, nie, bardzo przereklamowany. Nie widziałem reklam. Nie chodzi tyle o reklamę, ale ludzie, ja w, wiem, ludzie wiem. w Ameryce masturbują się nad nim. Ja ja wiem, o, o czym mówisz, o to mi chodzi, że, że ja po prostu, wiesz, nie czytałem o tym. Ale ma zajebiste plakaty, na pewno. Chociaż jak się zastanowić, to ja mam niewiele wspólnego z samym filmem, ale i tak z A ty wiesz coś więcej na temat samej produkcji filmu? Bo ja z tego, co czytałem, to małym nakładem kosztów. Tak, chyba kosztowało 30 milionów. No dobra. Jak mi się wydaje. Nigdy w życiu nie zobaczę takiej kasy. No i był w produkcji chyba afrykańskiej, czy coś. Tak? Znaczy, wiesz, wiesz jak afrykański. Bie, biały afrykański. A. Nie jestem pewien teraz. E, i... Bo film był świetny i jeżeli faktycznie takim, wiesz, takim małym nakładem. Na pewno był bardzo mały. Na pewno chyba właśnie 30 milionów, coś takiego. Ja sobie, na same efekty tego statku przecież matki. No. Pięknie zrobiony. Dzisiaj to by podzielić 200 milionów jak nic. No, przynajmniej. Ja, ja, no. Sobie, no, dla mnie to był jeżeli chodzi o efekty, tak? No. Czy sam, samych, samych kosmitów. O, tak też. E, to on był dla mnie porównywalny naprawdę do tych kasowych produkcji, gdzie to, wiesz, gdzie to wszystko jest robione przez profesjonalistów. Hmm. Ja nie wiem, słuchaj, kto, kto się tym zajmował, ale składam moje szczersze gratulacje. No, to... ża ża żaden z tych, wiesz, żaden z jakichś tam, nie wiem, industrialny magic, że żaden z tych się chyba w piwnicy to robili ale, równie to, dobrze. Właśnie, ale to pokazuje, że można. Robert Rodriguez, no. A to, to pokazuje właśnie tylko tyle, że Jasne, można Jasne, że można że... chcieć. A ostatnio widziałem ciekawie z pokazanych kosmitów. Słyszałeś o filmie e, Attack the Block? Nie. To jest jakiś nowy film e, produkcji brytyjskiej. Opowiada o tym, jak e, obcy najeżdżają na jakieś blokowiska w jakimś zadutym w Londynie. I właśnie bada chuliganów, próbuje się obronić przed nimi. Kamieniami? E, e, właściwie nie. E, Niektórzy mają jakieś miecze samurajskie, niektórzy mają w ogóle jakieś pałki. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy na pewno jest w Wielkiej Brytanii, a nie w Japonii? Jakuza i tak dalej? Nie, nie, nie. To jest właśnie mało, bardzo brytyjski akcent, mało brytyjski żargon, te wszystkie sprawy. To może bardzo wykształceni studenci japońscy. Nie, nie. nie. Szczególnie, że większość z nich jest czarna, to już w ogóle. E... To może czarni japończycy. Nie. Z pieczeni na słońcu. Nie. W posolaniu. W każdym razie. Z do... W każdym razie. Dobra, okej, okay, okej. Okay. W każdym razie. Omalowani na czarno. Nie wierdolę. A, a propos czarnego, do czego się sprowadzam. E, ci kosmicie są ciekawie zrobieni, bo właściwie są pokazani jako takie e, e, czarne, owłosione kreatury, ale także prawie są tak czarne, że prawie nic im nie widać oprócz e, takich jakby szponów? fluorosencyjnych zębów. Dziwne. E, widać im tylko otwartą paszczę i właśnie ich zębiska, kiedy ma już ma, małą krakiny. Zęby w zębach dosłownie. Ty, ja, ja się zastanawiam, dlaczego kuźwa zawsze kosmitów przedstawia się jako takie maszynki stworzone do zabijania. No sobie, no zobacz, Predator. Hmm. To była no, maszyna stworzona do zabijania. Hmm. Obcy. Nie maszyna, ale... No nie, no w, w sensie wiesz, uzbrałem to po po zęby. No. No. Wiesz, zamiast krwi kwas. No. no dajcie nam no, ludzie spokój. Czy, czy, czy, czy kosmici zawsze muszą być bezpieczni? Nie zawsze. IT. E On też był niebezpieczny. Palce mu się świeciły. To nie jest normalne. Tak Ale wyszedł też taki nieszkodliwy obcy, przynajmniej tak mi się wydaje. Yy, nie wiem, czy coś o filmie Paul. Nie. Yy, ci sami goście, którzy grali w wysypie żywych trupów. I, yy, i za był polski tytuł tego. Hot Fast, coś tam, coś tam znaleźli kosmitę i właśnie muszą z nim uciekać do gdzieś tam, nie pamiętam, ale znudził mnie w połowie. Dobra, okej, okay. czyli kosmici są albo maszynami do zabijania to ja mówię maszynami oczywiście w cudzysłowie no, albo ciapy, albo takie totalne ciapy co to nie umieją sobie poradzić i potrzebują ludzkiej pomocy, no ludzie no a przy taki Dystrykt 9 to jest coś pomiędzy nie, to... bo nie są to maszyny do zabijania, ale też nie są to ciapy przynajmniej główny bohater, sorry, mieli pazury nie, ale mieli broń. No czyli nie, ciapy cia, to to nie było. Jezus. W każdym razie, ci, ja wr wrócę do tych To byli bardzo ciekawe pokazanie obcy w filmie Attack the Block, bo właśnie byli dosłownie cali, czarni, oprócz właśnie ich uzębienia. W tylko to im było widać, to właśnie jak otwierało paszczę i widać wszystkie zęby, wszystko co się na zielono i, i te sprawy. jest na nawet, mom nawet moment, kiedy ten, kiedy jeden z bohaterów ich dotyka, i widać jak pomiędzy jego palcami, i widać futro. Ale po nic, ani kawałka skóry, oczu, nic z tych rzeczy. Może to po było... prostu czarne kreatury biegające po ulicy. I to ciekawie efekt to nie wyglądało, chociaż użyli tak niewiele. Czyli ci powiem, że, że ja jednak, mimo wszystko, jestem za pokazaniem kosmitów jako czegoś bardziej, no nie wiem, człowieka kształtnego. A właśnie, to robią chyba wszyscy. Znaczy, wiesz co, wszyscy, ale dają im zieloną skórę. Kto wpadł na pomysł, że kosmici będą mieć skórę? Dlaczego nie mogą mieć na przykład łusek? Nie było tak gdzieś? Łuski? No na pewno ci kosmici w tym... Chyba w, w dystrykcie, gdzie mieli, nie mieli taki, jako takiej skóry. Tak mi się nie wydaje. Nie, tak mi Mieli chyba, bo w, była scena w tym laboratorium. Hmm. Eee, gdzie gość rozciągał właśnie coś na kształt skóry nie, ale, pa, nie, pa, nie pamiętam nieważne no, ale to, to, to były krewetki W ogóle urzekła mnie ta nazwa krewetki hmm. I, i ci sami kosmici byli słodcy co zauważyłem to chyba tylko Polacy przetłumaczyli, bo nie pamiętam jak w oryginale ich nazywali ale Polacy chyba nadali im tytuł krewetki hmm. a w Ameryce oni chyba jakoś innego słowa użyli, nie, nie shrimps właśnie może, Co, może... Coś innego. Może, ale, czy nie... ale jednak się pasuje nawet. Znaczy nie, powiem, że to chyba o tyle dobrze, że jeżeli amerycy mają gdzieś tam jakąś tam to nazwę, tak? No. To, to jak z polskimi żartami, tak? Nie każdy może je załapać. No nie. nie I wiesz, no i na, na tej zasadzie w pewnych momentach cieszę się, że ludzie to tłumaczą, tak? Bo hmm. mi wszystko przekazać gdzieś tam cały sen żartu. Nie no, to, myślę, że tak, że się jak do, dobrze dopasowali określenie, bo na swój sposób, to na te, kre, te krewetki wyglądają, chociaż nie ten sam kolor na przykład. No ale przestań, nie urzekła ci ta ta, ta tam maź? E, jaka maź? Znaczy nie, w sensie jak oni sam, jak, sam sposób w jaki byli zbudowani. Nie pamiętam takich szczegółów. A bo ten robot bojowy też był piękny. E, może. skojarzył mi się z Matrixem. <śmiech> nie, mi się skojarzył z anime bardziej. Z mechami takimi, ale świetny był Jezu. I sceny jak ten, jak ee, koleś bronią energię. Ja, ja się w ogóle zakochałem w tym filmie wczoraj. Mm. I kole, jak ten, jak. Była taka broń z piorunem. Nie pamiętam. Inaczej. trafili wtedy co, coś w karabinu? Rozpryskiwali się na ten. Po prostu się rozpryskiwali. Tak. Fajnie, fajnie to wygląda. Ale to była broń obcych, tak? Tak, tak. To, coś tam pamiętam. Ale nie, właśnie to było jedno z tych wad, yy, przynajmniej według mnie, że nie było w tej chwili nic takiego, co pomyślał, o, to było zajebiste. Po prostu leciało sobie, jak patrzyłem, no, ładnie, ładnie, ale... Czy wiesz co, mi się co na... podobały rzuty na, na, na miasto i na statek matkę. Mm. Hmm. Plus jeszcze, jak on startował, wiesz, te same rzuty, wiesz, hmm. z dołu, tak jakby. Fa -fa Film był fajnie zrobiony, szczególnie. No, jest że... fajnie zrobiony, ale właśnie nic mnie aż tak nie urzekło w tym filmie, Chyba bo z Igorem oglądałem, Igor oglądał wtedy po raz drugi, a po raz pierwszy i mógł, mógł powiedział mi to samo, że jest dobra, ale nie, nie, nie czuję zachwytów. Nie czujecie cię zachwytów z jednego powodu. Ja na przykład ten film oglądałem z, z wiedzą, tak, że on był e, robiony bardzo, bardzo małym nakładem kosztów, tak? Aha. I tak jakbym w tym momencie moja e, poprzeczka oczekiwań spadła o kilka poziomów. A i tak jakby byłem zaskoczony tym co dostałem bo ja naprawdę spodziewałem się czegoś dużo gorszego i czegoś no, zrobionego naprawdę po łebkach a wiesz co ja z kolei miałem zupełnie inne nastawienie bo oglądałem zwiastun i myślałem, że to będzie film o tym jak to obcy, którzy są właśnie uwięzieni w tych takich, takim getcie swoim że oni właśnie zbuntuło się przeciwko ludziom i będzie wielka batalia pomiędzy nimi, jak, jak... A to właśnie coś... było piękne, tam, tam nie było czegoś. A o, chodzi o zupełnie coś innego w tej chwili i to był dla mnie, jeden z zawodów dla mnie, że ja chciałem, żeby to było to, czym ja myślałem, że będzie. A ja właśnie, ja, to było właśnie dla mnie zaskoczenie, bo ja już mam dość filmów, gdzie jedni się butują przeciw drugim i tak dalej. E, na przykład Myślałem, ten... że w tym filmie to będzie ciekawe, bo ja lubię... nie wiem, wiem, że niektórzy tego nie znoszą, ale ja, ja lubię te filmy, które są takie pseudo to się wydarzyło naprawdę, ale... Znaczy to nie było pseud pseudo, że to się wydarzyło. że znaczy, chodzi, ten chodzi ten o to, że wiesz, że jeden z bohaterów yy, nagrywa to i wszystko jest takie chaotyczne. Ale nie, to, że, to, że było nagrywane, to, to była kwestia reportażu, tak jakby, tak? No tak, ja myślałem, że, cały film, fi myślałem, że cały film taki będzie. Rozumiem. Będzie właśnie o, o tym buncie obcych. Myślałem, że to byłoby znaczy... ciekawe, a potem się okazało, że to film akcji? Znaczy wiesz okay. co, fajna była scena, jak ten kosmita i główny bohater się dostawali do tego budynku. No, no. fajnie, fajnie. Film miał nie fajne sceny. trochę? Nie, nie, nie <laughs> powiedziałem jaki bohater, jaki obcy. A, powiedziałeś chyba główny bohater. No, no główny bohater, no dobra, no ale główny bohater zawsze się próbuje gdzieś dostać, prawda? Hmm. Albo skąd się wydostać? Nie zawsze z obcym. No dobra, szczególnie.. Mówimy o dystrychcie dziewiątym. Ludzie obcy gadamy o tym jakieś dziesięciu minut, wiesz? No dobra. Zresztą dzi dzisiaj trudno powiedzieć, co jest spoilerem, a co nie. Bo wiadomo tylko, że spoiler to jest na pewno zakończenie. Ale poza tym... Znaczy, to jest y ujawnienie zwrotów akcji. No nie ujawniłem, nie ujawniłem żadnego zwrotu na akcji. No przestań. No, no niech ci będzie. No. Chociaż broń obcych była zajebista. No było. I urzekła mnie jeszcze jedna rzecz w tym filmie. Mm sposób, w jaki zmieniał się główny bohater a tak, metamorfoza ta, była, ta, ta ręka, jaką wygląda, wiesz, ludzkie ciało na przykład tylko ta, ta na rękach, wiesz, z kawałkami tam, gdzieś tam obcego hmm. cudowne, ja uwielbiam no, takie rzeczy charakteryzacja jest na poziomie ale co mi się nie podobało na przykład w tym filmie to skąd ten koleś wiedział, co obcy do niego mówi bo oni mówili takim no inaczej oni już żyli tam 20 lat, tak nie pamiętam, jak długo tam żyli. Ale eee, myślę, że dwa, oni by... 20 lat. Myślisz, że oni by się nauczyli tego? Nie, nie o to chodzi, wiesz. Eee, 20 lat, a ten koleś, główny bohater, tak? Był jednak pracownikiem eee, organizacji do spraw kosmitów, tak? Hmm. Eee, pamiętaj, że tam wszyscy rozumieli, co, co, co, co kosmici o nich mówią. Okej, okay, zapomniałem o tym. Ta, ta, tam były faktycznie rozmowy między kosmitami i między ludźmi. Hmm. Eee, I to faktycznie, wiesz. Gdzieś tam musieli. No może. Kwestia fabuły, no. Jakoś się zaczęli porozumiewać po prostu, nie? tej spokój, to są obcy, mają wielki statek kosmiczny. Więc? Nie nauczyliby się amerykańskiego, no przestań. Okej. To co, kolejne słowo? Kolejne słowo. No tak, ile to mam? Chyba pół godziny? Coś takiego. No. No to może jakoś jeszcze szybko... Dawaj coś na Z. Mam zły słownik, mam znowu od A do ówdzie więc... Ale może razem na końcu coś wezmę, jak wtedy wziąłem na początku. Nie umarły, albo coś takiego, fajnie by było, Wtedy bym ci przedstawił. Jeszcze jeden film, który wczoraj widziałem, ale to jakoś do niego nawiążę. <grym> Będziesz się bardzo starał. Oj, będę! <grym> <Nie mów>. Obrazek. <grym> Ciężko. Powiesić to. obrazki na ścianie. Fragment przestrzeni, scenka, widok zaobserwowany przez... BAM! Mam Widziałem wczoraj bardzo fajny obrazek filmowy. <grym> Okay. ok. Jaki? <laughs> <Zą> plan. <laughs> Aha! E, wiesz, co możemy z tym zrobić? bo czasami jest tak, że filmy są tak pięknie wizualne, że aż chce się powiesić konkretne kadry na ścianie, coś wiesz, możemy pogadać o pięknych filmach wizualnie na przykład. Mm -hmm, czyli bardziej o zdjęciach niż o samych filmach mówisz. Zdjęciach, czy w ogóle jak to, jak to jest jak wizualnie. Jakieś epickie, epickie sceny, coś w tym stylu. No na rozumiem przykład. o co Ci chodzi, no to zacznij. I dobrze się to składa, bo akurat wczoraj obejrzałem jeden chyba z dwóch, nie pamiętam jak to, jaki był pierwszy, ale z dwóch filmów, które... Oczekiwałem w tym roku, a był to film Drzewo Życia, który nakręcił Terence Malik, który znany jest z tego, że kręci film raz na 100 lat dosłownie. E, ostatnio jego film chyba był w 2004, a jeszcze poprzedni w 1998. Bardzo rzadko. No ale kolejny mega No i... E, to jest film... To ciężko ciężko zdefiniować, o czym jest. Głównie film opłaty jest na tym, że opowiada o rodzinie w Teksasie, która straciła jednego ze swoich synów i tam właśnie może smutni. Chociaż to nie jest do końca ja do, dokładnie tak, jaki jest, bo tak potem patrzę w filmie, że no kurde, przecież pokazujecie scenę, kiedy ten syn jeszcze jest i, co, i coś z tym stoi. W każdym razie film opowiada o tej rodzinie, jak oni tam się snują po tym Teksasie, gadało właśnie o życiu i tych takich innych sprawach. Boże. E, poza tym... Mamy sc dosłownie scenę, kiedy e, powstaje świat. Są e, dinozaury, są właśnie te powstające molekuły. Ale fajnie. Te, W ogóle ujęcia natury. I to się dzieje przed, e, chyba po pierwszych 10 minutach filmu. Potem jest właśnie ten cały Teksas i na końcu znowu są jakieś takie właśnie pseudo-sceny znaczy, narodzenia. to, to, to mnie urzekało kiedyś, jak to się dopiero jak jak, jak zaczynała się robić na to moda. Hmm. I faktycznie wtedy mnie urzekały sceny, gdzie coś powstaje z czegoś. Hmm. Mm, teraz już mnie to zaczyna trochę nudzić i męczyć, bo to jest naprawdę... I wiesz, co ci powiem? Chciałem obejrzeć ten film, bo patrzę na, na zwiastun Jezus Mara, to by była przepięknie wizualnie. I jest! Ale niestety oprócz tego nie, nie film za bardzo mi się nie podobał. Ała. Bo po pierwsze oglądałem go bez napisów, czyli tak połowę rozumiałem, co... To bardziej, że oni mówią z akcentem, to już w ogóle... A... Jak dzieci mówiły, to ja nic nie rozumiałem, co oni mówią. Ale e, to, to, to nie jest po którego mi się nie, nie podobało mi się coś takiego, właśnie, że tak to szło i szło, aż w końcu myślałem, jak, jak, do czego to wszystko dochodzi. Do, do, jaka będzie konkluzja tego wszystkiego? że Oni tam właśnie się snują, myślają o życiu, o tym właśnie. Bo film dosłownie pokazuje, jak y, głównie skupia się właśnie na dzieciach tych rodziców. Jednym mm -hmm. z rodziców jest brat który jeden z jego najlepszych ról, według mnie. E, Chciałbym opowiada jeden z, z ich synów, który właśnie tak obserwuje to, y, życie, właśnie się uczy nowych rzeczy i jego relacji z ojcem i te sprawy, czyli po prostu film o życiu, dosłownie. A ma chociaż jakieś takie no, zakończenie, które pozwala się przebić przez cały Teksas? Znaczy w sensie, czy, czy jest, jest na co czekać no, na tej zasadzie? Trudno powiedzieć, bo y, albo ja jestem za głupi, albo ja nie bo o co chodzi w tym filmie. Bo, przykład... bo, bo ludzie za oceną się zachwycają w tym filmie. Bo właśnie, film niby właśnie mówią, że film ma być jakby jako taka modlitwa czy medytacja, coś, że po prostu masz przeżyć ten film, masz, że każdy ma coś z niego wynieść. Ja nic z niego nie wyniosłem. Ja bym pewnie z niego wyniósł trochę snu. Wiesz co? To jest zaleta filmu, a nieraz mnie, nie, mnie nie nudził. Tak, jak ja nie znoszę filmów, kiedy ludzie po prostu się snują, jak na przykład ten, ten film o który niby jest o kurcie Kobeń, ale nie jest ten Last Days na przykład. No, no. Przecież po prostu łażą, siedzą, patrzą na drzewa i tyle. Jak ja nie znoszę takich filmów, to tym razem to mnie nie nudziło aż tak, bo, tak? bo mniej więcej byłem zainteresowany właśnie o czym oni rozmawiają i, no i jest tak piękny wizualnie w końcu. No, znaczy sam zwiasdu obejrzeć żeby wiedzieć. Je jeśli zwiastun ci nie przekonasz, żeby go zobaczyć, to nie masz w ogóle powodu, mhm. żeby go obejrzeć. Bo sam to, są tam takie ujęcia, które dosłownie możesz sobie na tapetę na komputer zrobić. Są takie śliczne po prostu. Znaczy ja widziałem coś takiego, mi się, to. by mi się w zwiastunie nie podobało. Nie pamiętam później, jak się nazywał ten film. Mówiłem kiedyś o nim w Beskitu. Eee, nowy, znaczy dość. jeden z tych nowszych filmów o kosmitach atakujących Ziemię. Eee, niebieski promień podwójny. A, niebieski e, ten. Skyline. Skyline. Widziałem nie, zwiastun. Nie widziałem zwiastun. Widziałem zwiastun. Piękne. Po hmm. prostu widziałem wielkie statki kosmiczne nad całymi miastami hmm. i te masy ludzi w tych promieniach. Aha. Ja myślałem sobie, kurde, muszę obejrzeć ten film. Obejrzałem ten film i żałuję kuźwa mać każdej minuty, którą straciłem na nim. Naprawdę. Film był tak denny, jak się tylko kuźwa da. E Rzeczywiście jest słaby, ale myślę, że gdyby usiąść w kręgu znajomych i ponabijać się z niego, to jest lepszy. No I wizualnie też czasami są, są takie znaczy perełkowe wizu momenty. wizualnie faktycznie są fajne sceny, hmm. e, ale film jest dobry, według mnie, hmm. e, ta, on jest dobry tylko wizualnie. To, to słuchaj, nie wiem, oglądałem wczoraj Zombieland. To jest głupi po prostu przez tak, większość czasu. oglądałem wczoraj Zombieland. No. Zombieland to no, jest naprawdę film, który nie wymaga jakiegoś tam... On, w nim nie ma zero głębszych przemyśleń. To jest rozrywka po prostu. Ale tam, mimo że jest czworo czy pięcioro bohaterów... Czor, czwors, czworo. czworo bohaterów, mnóstwo zombie, dużo siekania, dużo y, takiego kompletnego... Miazga kompletna. Mm. Ja się na tym filmie bawiłem. I mnie mm. ten film tak bawił, mimo że... ja No i bohaterowie co byli przynajmniej sympatyczni wiesz, no sorry Skyline nic nie było takiego Skyline nawet, ja, ja nie pamiętam tam nie bohater... było bohaterów po prostu ja pamiętam tylko scenę, że jeden z nich został porwany i koniec ja pamiętam tylko, że jeden y, zanim eksplodował, powiedział coś po hiszpańsku i dalej nic eksplodował? znaczy, bo coś tam wysadził w powietrze i powiedział, ale la la coś tam, po hiszpańsku Jezu, ja tego Nie pamiętam, że był jakiś kucharz? coś takiego? E... Możliwe. Ja, ja, sobie, ja tego filmu Wiesz, nie Wiem, że była tam dziewczyna, która była w ciąży, ale chyba. Tego wcześniej. To, to... Kurde, <gry>. może widzieliśmy jakieś dwa różne filmy. Ja ci mówię. Nie, ja, ja, ja mam pamięć do y, detali dosłownie, ale. Ja tego filmu nie pamiętam. Ale bo, bohater, bo tam nie ma bohaterów, tam oni po prostu byli. No to. I tyle. Jedyne Ten właśnie sam... zalety to, że czasami jest wizualnie fajny no i efekty specjalne też swoje A widziałeś filmy. Jak to się nazywał, polski tytuł? Inwazja w Los Angeles, ten co reklamowali w tym roku też, o nie. obcy najeżdżają na Los Angeles. Nie, nie, nie. Podobno ci reżyserzy Skyline pracowali przy efektach specjalnych przy właśnie inwazji Los Angeles i podobno był jakiś pozew, że ich statki, obce, wszystko wygląda identycznie. No i. i, <grym> i mogłem się i, tego spojrzeć. I ci od inwazji Los Angeles nie wiedzieli, że właśnie oni pracują nad Skyline, i wow. Cały czas chcę zobaczyć Inwazję Los Angeles. Niektórzy mówią, że jest kiepski, niektórzy mówią, że bardzo fajny, ale. Ja niestety, ciężko zdobyć ten film. Ja niestety, oglądając Skyline, zraziłem się do tego typu filmów, i hmm. wydaje mi się, że w tym momencie, tak, nie dopóki na nie pojawi się jakaś taka perełka, hmm. to każdy film by nam miał szerokim łukiem. Wiesz tak teraz się zastanawiam, to rzadko kiedy film z obcymi zrobił na mnie wrażenie. Mm, czwarty stopień widziałem. No, film był denny. Znowu. Nie, był ok. E, to jest ta stylizacja. I strasznie się nie podobał. Mi, mi też. To był film, na którym ja siedziałem. Tak. Ale byłem zainteresowany tym, co się dzieje. Słuchaj, byłem, byłem wtedy e, ze swoją dziewczyną. Tak, e, byłeś na maratonie, na, ty, no, no na, na maratonie. tych liście i. i ja i... z tego filmu wyszedłem w połowie z dwóch powodów. No. Bo moja dziewczyna się bała. <laughs> to jest dobry powód Naprawdę, ona, się, ona, ona siedziała z prawie cały film z zamkniętymi oczami, ale to, to jak się tam wiesz. co tam w scenie z takiego gęszą skórkę? Znaczy wiesz, co to nie o to chodzi, ona po prostu bardzo bardzo nie lubiła filmów o kosmitach hmm. okay. ja, się, ja się spodziewałem czegoś troszeczkę innego po tym filmie. A ja tam drugi powód, dla którego jestem to dlatego, że ja po prostu na tym filmie zasypiałem. E, faktycznie, wow, biała sowa. E, mm, okay. Do tej pory nie pamiętam o co z tym chodzi, z tą białą sową. No, że to, to była alegoria kosmitów. Okay. Czemu sowy? Spoil. Jaki spoil tu było na początku Nie. Samym. Na na końcu. Znaczy. Ja bo na początku O Oj tam przez większość filmów i tak nie wiadomo o co chodzi. Spo nie, jak czwarty czwarte sobie to wiadomo, że chodzi o kosmitów. No i dobra. Chyba żadnego spoilera. Przez, przez pół filmu naprawdę nie wiadomo o co chodzi no bo niby słodem jakieś wydarzenia paranormalne niby coś w tym stylu no słuchaj, maraton, trzy filmy no. e, czwarty stopień, tak, no już, już kiedyś o tym gadaliśmy tak, nie? tak, był antychryst chyba jakaś piła i piła, ta naj, najnowsza w 3D Okej. Okay. tak, na pierwszy był antychryst, cały film nie wiedziałem o co chodzi ja nie wiedziałem o co chodzi na końcu na koniec, koniec to, to już w ogóle nie wiedziałem. Bajzel co... po prostu. Tak. No. E, czwarty stopień, pół filmu nie wiedziałem, o co chodzi, hmm. a na pile się śmiałem. Maraton horroru. Pum, ja się No właśnie, jak słyszę, że dobrze trafiłeś. Więc. Ja się nie wiem, spodziewałem chociażby kręgu, żeby kuźwa zrobił maraton kręgu. Poszedłbym. Mimo, że to jest film, który do dzisiaj budzi we mnie lęki. I jeden z y, filmów, które są perełką wizualnie też. Jeśli wrócić do tematu obrazka. Wiesz co, dla mnie są takie filmy, które powinny teraz zostać przerobione na HD. To nad tym pracują cały czas, znaczy, wychodzą, różnie, na, wychodzą na Blu-ray, No, ale słuchaj, są filmy, które po prostu nawet scenami, tak? Eee, czekaj, taki najszybszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, film, który miał najpiękniejsze sceny, znaczy najpiękniej. Wizualnie w w, wizual, Właśnie, wizualnie. No. Władce pierścieni, rzuty na e, naturę. Nie wiem, czy tylko ja, że takie sceny jak. Wiesz, co? Jak ja duże tak. już na pierścieni i taki rzut nad górą. Możliwe, ale tak. Patrzyłem kątem, chociaż chyba jednym z ostatnich filmów podkreślam, mówiłem o to, że. Czy władca pierścieni się zestarzał, czy nie? I tak chyba moja mama oglądała powrót króla. I tak patrzę kątem oka, jak to jest wszystko zrymowane i tak. No. Przynajmniej jeśli chodzi o spo, sposób montażu, to może trochę się zastarzał. Znaczy, wiesz, co sobie spróbuj go przerobić na HD? Znaczy, no jasne. I. Yy, yy, yy, pop... ja, ja mam ten, jak ja mam. Ja nie mam telewizora HD, nie mam odtwarzacza Blu-ray, ale mam kabel HDMI połączony do yy, odtwarzacza DVD. Odpaliłem bękarty Wojny i ja widziałem pory na twarzy Brada Pita. Tak dobrze się A, wygląda. To, to, to jest cudo. Z e, hmm. takich filmów, który bym sobie bardzo chętnie obejrzał w HD, e, to faktycznie byłby wadca Pierścieni. Nie wiem, czy nie powstał przypadkiem. Na, bl na Blu-ray już wyszedł. wyszedł. Wyszedł? No, to muszę sobie pościągać. Gwiezdne Wojny wyszły też. O, Gwiezdne, Gwiezdne Wojny też bym sobie chętnie... E... Powstanie y, bardzo kontrowersyjna sprawa, że dodali znowu jakieś techniczne nowinki, a propos starej trylogii. No, to, to, to będą dodawać i dodawać i dodawać i dodawać. Nasze dzieci pójdą do kina na <gryw> baraton kuźwa sześciu części Gwiezdnych Wojen. Może. No, to, to, to jest film ponadczasowy. Mimo wszystko, mimo tego, że co się mówi Właca Pierścieni. Co? Mówisz, że waca Pierścieni Nie, jest ponadczasowy. Nie, Gwiezdna Wojny. Ech, może. No, sorry. Kiedy ten film powstał? Pierwsza część? W siedemdziesiątym którymś? 80 któryś? To daje nam około 30 lat. 40 nawet. No, na, no 30, jeżeli mówisz 80. No jeśli tak, to tak. No 30-40 lat. A ten film do dzisiaj ma naprawdę miliony fanów, e, powstają coraz to nowe jakieś, wiesz, zabawki i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. I ten internet się kręci. No pewnie, bo są nerdy na tym świecie. Ale... Czy ty właśnie, Michał, nazwa, nazwałeś mnie nerdem? Nie, ale mówię, że waszej gumie gumi, dzięki nerdom się kręci na wokół tych Gwiezdnych wojen. Ja faktycznie nie, nie I, i, za, i jakieś... przez to, że ludzie nie dadzą sobie spokoju, że George Lucas dodał te nowe techniczne sprawy, jak na przykład, nie <laughs> wiem, to, że Iłok mruga okiem albo że ktoś tam krzyczy w nie taki sam sposób jak przedtem. Chociaż mi ten, chociaż mnie urzekł w, w tych pierwszych gwiezdnych wojnach, to chyba była czwarta część. No. Nie, czy ty widziałeś czwórkę? Czwórkę czyli nową nadzieję? Maybe. No to tak. Pierwsza scena jest jak wielki statek leci po prostu nad takiego jakby... Tak, siedzi. tak, tak, widziałem. I jak ja się dowiedziałem, że to był naprawdę model wielkości dłoni hmm. yy, i po prostu takie zbliżenie, wiesz, na kamerę, hmm. ja po prostu byłem pełen podziwu. Ile można zrobić, wiesz, perspektywą chociażby. Wiesz co, ja nadal myślę, że gdyby dzisiaj robić rzeczy z makietami, to nadal by to było efektowne, tylko ludziom się nie chce. No, mamy komputery. Zabawne, że o tym mówisz, ale przy... władcej i nie też pracowano przez makiety. Wszystkie budowle, które tam były, czy tam właśnie mina czy coś tam w Gondorze, wszystko te ujęcia, to były ujęcia makiet, ale to nie były na komputerze. Rozumiem, że, że małych makiet, tak? Czy... No tak, ja, ja wiem, może do wysokości nogi, coś w tym stylu. Tak, żeby kamera mogła się przemieścić. Wszystko makiety. No i więc tak, widać, więc widać jeśli można, a nie trzeba wszystko na komputerze robić. Ja pamiętaj, że komputer zawsze zobaczysz, że makietę możesz poprawić, gdzieś tutaj przyszlifować, tak? Hmm. I tak no dalej. i od razu ci wszystkie możliwe, I możesz powiedzieć że makiety są brudne. Na komputerze już się nikomu nie chce tego robić, no, na przykład. Tak. Spo, spojrzysz na takie miasto w, w tym w torze, tam wszystko komputerowe jest, tak? Nie, nie, ma, nie ma takiej opcji, żeby nie było. Przynajmniej, przynajmniej wygląda, jakby było tylko na komputerze. Co nie znaczy, że wygląda źle, ale jednak. Nie, to jeżeli chodzi o takie makiety, no. to chyba już kilkukrotnie mówiłem o tym też mi, mi właśnie urzekają takie ciekawostki, że wiesz, że coś jest zrobione w ten, a nie w inny sposób. No. Dla, dla, u mnie od razu wiesz, wzrasta ten wskaźnik podziwu. Tak? No. E, była kiedyś dawno temu taka gra, ona się nazywa Neverhood. Kojarzę muzyczkę. Plastiko, znaczy, przepraszam, plastelinowy. plastelinowy ludzik. Jak się dowiedziałem, że do zrobienia tej gry nie używano, to znaczy oprócz animacji oczywiście, tak? Że no. to, ale same plansze to są naprawdę rzuty z kamer. I do tego użyto kilku ton plasteliny, Hmm. i cały świat był zbudowany, faktycznie z plastelinii on nie był robiony komputerowo. Hmm. No tak wygląda też. poza. Tym. Ja po prostu takie, wiesz, oczy jak spotki i... Hmm. Ja to, to jest kolejna gra, do której wracam zresztą bardzo często, jak nie, na przykład nie mam chcę co grać, hmm. e, bo ta gra mnie i śmieszy, i, i bawi, wiesz, i za każdym razem gdzieś tam się zatnę na jakiejś zagadce, bo nie pamiętam jak ją zrobić. I to jest jedna z tych, z tych gier, do których ja będę wracał i które, wiesz, które chcę przekazywać dalej, nie? A ja też byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że na przykład film animowany yy, Koralina, że nie, że nie jest na Dobaj komputerze zrobiony, że on jest zrobiony tak jak. że tak jak Gnioca Panna Młoda i Miasteczko Halloween też, tą e, animacją poklatkową, uh -huh. A wygląda jakby było na komputerze cały zrobiony i to wow! Nie, no wiesz, no dlatego, z... że tylko plakaty widziałem. A to wiesz doda. co najbardziej dobija, że są ludzie na tym świecie, tak, nawet w Polsce się zdarzają, którzy robią coś takiego, wiesz, na co dzień dla zabawy. Hmm. Nie. Yy, I naprawdę to zresztą zobaczymy w, w przypadku dystryktu. Że faktycznie są, są ludzie, którzy potrafią to, nie? I tylko że on, oni zazwyczaj siedzą w cieniu, no. bo na przykład nie mają kasy na reklamę. Hmm. Tak, czyli ich jedyna możliwość na wybicie się to, że ktoś ich zauważy. No i takie te się po prostu marnują. Hmm. Wiesz, no i, i to mnie boli bardzo i Wiesz, ja na bardzo, bardzo lubię kameralne rzeczy. Czy, czy, czy wiesz, nie robiono nie dla mas, tak e, gdzie na przykład do jakiegoś filmu jest tak pa, paręnaście milionów, to jest sama reklama. Mm. E, I wiesz, jakieś tam plakaty, nieplakaty, gadżety. Bo da mi film jeżeli film jest dobry, to nie potrzebuję reklamy. Tylko, tylko tyle, żeby o nim usłyszeć. No ale właśnie czasami coś trzeba zrobić, bo nie można było usłyszeć, bo. Internet jest darmowy. Teraz, na, teraz na przykład, e, jeśli się o, o sposób, jak ja dowiaduję się o filmach, to dowiaduje się w równy sposób co na przykład członkowie Akademii Filmowej. Oh. Że, jeśli chodzi o, o filmy, które kandydują do Oscara, to oni musieli je zareklamować, że one w ogóle istnieją czasami. A tak to by się w ogóle o niczym nie dowiedział. No, dowiaduje się to o filmach przez yy, robiłbyś, internet właśnie. Robiłbyś film dla yy, pasji, dla Oscara, czy dla kasy? Nie wiem. No, się... Kasa jest fajna. O, powinno się dla pasji, nie powinno się dla Oscara, robi się dla kasy. Takie właśnie jest drzewo życia. O Boże. Na pewno nie dla kasy i na pewno nie dla... Nie wiem. Co, co jeszcze wymieniałeś? Kasa, Pasja i Oscar. Oscar raczej też nie. Ale wygrał tą palmę na festiwalu w Cannes. I to jest chyba jeden z tych filmów, które może będą obgadywane przez lata jak Incepcja. Co? Ale który film? Y... Drzewo życia. Aha. No i ja nie wiem, to było, to jest, trudno mi było ocenić w ogóle sam film, czy, czy na 6, czy na 7, na 10, bo tak z jednej strony nie wiem, czy on za, poza oczywiście pięknym i e, wizualnym obrazom, czy zapadnie mi w pamięć, czy nie, ale z drugiej strony nie jest to słaby film, Przecież tak nie myślę, i tak kłóciłem tak się ze sobą, aż w końcu pomyślałem dobra, Daj 6, się. bo głównie trzyma się dzięki właśnie zdjęciom i Aha, e, aktorstwu, i no, największa wada, że w końcu nie przemówił do mnie, chociaż bardzo chciał. Ja, ja nie z tym mam, taką brzydką, tak, mam taki brzydki nawyk. Sorry, no. że ci ale jeszcze, bo y, to jest też ważny punkt, że gdyby tak się zastanowić, gdybyś oglądał chyba pierwsze pół godziny, można pomyśleć, że to jest film początkującego studenta na, y, na filmoznalstwie, czy coś w tym stylu. Mm -hmm. Bo tak wygląda, właśnie po prostu zlepek różnych rzeczy, które nie niby właśnie związane z czymś, nie? No, tak. nie no, tak się wydaje. No, ale co chciałeś? Yy, że ja mam taki bardzo brzydki nawyk, że yy, bardzo często bardziej się skupiam na samej fabule filmu i na tym, co film próbuje im przekazać, hmm. niż na zdjęciach. I ja muszę film obejrzeć na przykład dwa razy, tak? Żeby zobaczyć te zdjęcia. Chyba, że coś mi się daje, tak rzuci w oczy, jak na przykład w przypadku warty Pierścieni, gdzie ja naprawdę sceny, wiesz, ja, ja patrzyłem, wiesz, Oczy, do, wiesz, trzy razy szersze, i tak patrzę, wiesz, jak ta jak kamera leci nad tą górą. Leci, i leci, i spada, i wielka bitwa, i znowu leci kamera, i znowu. Ja z kolei podchodzę czasem tak, że film może być słaby, znaczy w sensie może nie aktor, nie być jakiś rewelacyjny, albo właśnie fabuła, ale jeśli jest rzeczywiście taki super wizualnie, to już mał mnie odrobinę wysoką, no tak jak na przykład ten animowany film o sowach y, legendy swojego Królestwa. Popularnie ja nudy. Ale wizualnie to jest po prostu, wiesz, lukier dla oczu, nie? Znaczy nie, ja Ci powiem, że jeżeli ja zaczynam mówić, wiesz, podczas oglądania film, filmu, tak? o zdjęciach. Jeżeli widzę film pierwszy raz i na przykład ktoś hmm. ze mną ogląda i zaczyna mówić o zdjęciach, czyli że na przykład spójrz, jaki piękny widok, albo jak hmm. który fajnie jest rzucony rzut kamery, to może oznaczać dwie rzeczy. Albo faktycznie to jest tak zajebiście zrobione, że mi się to rzuca w oczy, hmm. albo film jest na tyle chujowy, że już nie mam na czym skupić. Hmm. <laughs> Właśnie jeśli chodzi o takie moje ocenia to ja często podchodzę do tak zwanych aspektów technicznych, nie że bo jak i z nas było coś takiego, że zamiast właśnie skupiać się na tym, czy to, co się dzieje w tym filmie jest logiczne, czy ma sens, czy to prowadzi do czegoś, to bardziej się skupia na tym kurde, ale to wszystko jest fajnie zmontowane, ale fajna muzyka, ale, ciekty, ale ten koleś świetnie gra. Często właśnie pod technicznym względem podchodzę do filmów, aniżeli właśnie, o ten film to jest jedna wielka alegoria do społeczeństwa w latach 70 -tych. Ja nigdy, nigdy, przenigdy tak nie myślę oglądając film. A, wiesz, a wiesz, potem czytam retyzję kurde, chyba głupi jestem, bo nic nie wiem. Więcej... Znaczy, są filmy, które faktycznie pokazują gdzieś tam, ale to, to, to musi być film albo prześmiewczy no. i wtedy ja widzę na przykład alegorię, z czego on się śmieje, no. albo film, który faktycznie wiem, że jest symboliczny hmm. i wiem, że muszę czegoś szukać, bo tak, jeżeli na przykład bym oglądał, nie wiem, e, jakby mi ktoś powiedział, tak, że... E, czekaj, jakiś taki przykład... E... Czekaj, spojrzę sobie na twoją kolekcję jeszcze raz. Jak patrzę na nią i patrzę... Nic tam nie ma. O, Labyrinth fauna. Okej. Okay. Dlaczego był porównywany? To była też czegoś alegoria. Nie wiem. No, ale powiedzmy, że, to jest, że jest to alegoria społeczeństwa tam w latach, e, któryś tam, kiedy kobiety nie, nie mogły mieć wyobraźni i tak dalej, i tak dalej. Ja mi się spojrzał na takiego człowieka i bym powiedział, pojebało cię? To jest bajka. No i za to mi się bardzo podoba. Fajna bajka. Znaczy, wiesz co? Fajna bajka z... Z, z dreszczykiem. Z bardzo niefajnym zakończeniem. No. Znaczy, niefajnym względem... W... Nie tak, że Fabuły. nam się nie podoba, ale... Okej, okay, masz przesrane. Sorry. <laughs> znaczy, film był bardzo ciężki. No, nie, bez przesady nie jest to takie... Ciężko, wiesz co... Nie jest to pasja, ale... Mi było ciężko troszeczkę przetrwać, chociaż zakończenie było tego warta. No to to jest bardzo brutalny film momentami, ale... To ale... jest coś, coś, co Ochman lubi. Oj. <laughs> ja, ja też, ale wiesz co? Ostatnio zdarzył się film, który... Ponieważ tego, że lubię, kiedy niby film jest taki, jak myślę, a potem nagle krew bryzga wszędzie. Tak, co się dzieje? Zresztą się, lubię takie coś. Ale widziałem film, który sprawił, że mi się to nie podobało. O, film nazywał się Super. Super. I jest nieadekwatny wobec tego, co o tym myślę. <grych> <grych> znaczy, nie, Film wiesz... opowiada o kolesiu, który w pewnym momencie jakby stracił wszystko. W sensie miał, miał kochającą żonę, ale ona poszła gdzieś w piździec, jest sam i w ogóle ten... nie ma co, co ze sobą zrobić. Coś go tknęło i prostu że kurde, zostanę bohaterem, bo chcę naprawić świat. Okej. Okay. I... To się źle zaczyna. E, może. I tak przez cały czas myślę, Oglądał cały czas i tak myślę, że to, to jest ciekawe, że kolejś tak. Bo nie, pozornie to jest taki drugi kikas. Kikas też było to samo, mm -hmm. że koleś powiedział o, zostałem sobie bohaterem, bo czas zbawić świat. To jest prawie to samo. I jest scena w filmie, kiedy koleś stoi w kolejce do kina, nie przebrany za kostną, normalnie stoi tam i mówi, ej, no panie, nie wchodź w pan w kolejkę, tu loi no, się czekał. Koleś tam go tam zbywa. On się ej, panie, no jedź z z on, mu coś tam go wyzwał koleś się wkurzył, idzie do samochodu, ubiera swój kostium, bierze klucz francuski, który tam sobie pomalował chyba na czerwony albo już taki, że to jest niby jego stała broń i jeb koleśa po szczęce, potem koleżanka tego koleśa, co oberwał mówi, eee, co ty tam robisz? I on ją też po szczęce. Ja tak, Jezus, smarak, koleś to psychol i po raz pierwszy Jeez. nie podobała mi się przemoc w filmie. nie, ja ci powiem, że wow. no. tknąłem kamerę. O Jezus. Eee, o Jezus. No. Ale za mnie zły człowiek. Hmm. Jakie ja lubię tak zobaczyć z tematu. Podcast lek w gruzach. Och nie! Świat tam się zawali. Hmm. E, ale ten, ale e, nie zgodzę się z tobą w jednym. No. To nie jest tak, że ja lubię filmy, gdzie jest dużo przemocy. No bo... żartowałem przecież. Każdy, z... każdy lubi przemoc. Daj mi sprostować, proszę cię. Okay. To chodzi o... Zależy od tego, na, na co mam ochoty i jaki film oglądam i czego film, po filmie oczekuję. E... Znowu, kuźwa, patrzę na tą twoją kolekcję tych filmów i patrzę na nią i patrzę i zastanawiam się, co ci ukraść. Ale chyba ci, ci, ci nic nie ukradnę, bo część z tego widziałem, część mnie nie interesuje. Ale ten, ale wracając do tematu. No. Eee, takim filmem, który mnie zaskoczył i nie było w nim przemocy jako takiej, mm. to był Juno. Juno. Była... Juno, Juno, nie, Juno. nie wiem. To... Może być Juno. Nie pamiętam, jak to się tam... Czym cię zaskoczył? zaskoczył mnie głębią. Powiem ci szczerze. I tym, że i yy, grą głównej bohaterki. Z drugim się zgodzę. Nie pamiętam głębi, ale pamiętam, że film, przepraszam film pozostał mnie w bardzo pozytywnym samopoczuciu. Znaczy wiesz, co mi się podobała scena, chyba to nie będzie spoiler, eee, czy scena, e, sama sytuacja, to, to małżeństwo, co było, nie? I sytuacja tego faceta, który wszystkie rzeczy trzymał w jednym pokoju. Aha. I spodobało mi się to. to znaczy Nie to, że mi się podoba takie, takie ograniczenie, ale spodobało mi się przedstawienie tego ograniczenia, wiesz, dla związku. Rozumiem. No i. Te, to było ciekawe, rzeczywiście. Film był po prostu, według mnie, piękny. Ostatnie sceny też były fajne. No. Y Pamiętam, że film zachwycił za pierwszym razem, za drugim razem trochę mniej, ale tak czy siak, to jest świetny film. I zasłużony Oscar za scenariusz. Bardzo, bardzo zabawny i... No fi film był... Mądry. To był jeden z tych filmów, do których na pewno wrócę. No. Jeszcze nie teraz, bo muszę trochę ochłonąć po... Znaczy to jest tak, że jak się za szybko ogląda film po sobie, hmm. to mi się przestaje podobać. A... Ja, ja wczoraj obejrzałem dwa filmy chyba po trzy tygodniowej przerwie. I co? i właśnie obejrzałem to Drzewo Życia i Atak The Block i Atak The Block mi się podobał nie wiem czy bardzo, ale podobał mi się bo mhm. miałem dobre poczucie Drzewo Życia sprawia, że byłem zakłopotany nie miałem pojęcia co o tym wszystkim myśleć szczególnie zakończenie, które po tak aha okay. ale żeby zakończyć myślę, że Drzewo Życia powinien każdy obejrzeć bo ten film może być przeżyciem, tylko ja z niego nic nie wyciągnąłem. Ale jak ktoś inny, może. A wiesz co, powiem Ci, że tak samo jak... Szczególnie to... warto obejrzeć właśnie z przepięknych zdjęć. Ale słuchaj, tak samo jak drzewo życia, tak według mnie każdy na przykład powinien obejrzeć Juno. Też? Bo to jest film... Wiesz, wiesz jaki słyszałem o, naj największy... Nie komplement, największy... Odwrotność do komplement. O Belgę? Nie. Inne słowa miał na myśli. O, nie nie oskarżenie, ale takie... Zarzut? Wiesz, na co ludzie najczęściej narzekają, jeśli chodzi o Juno? No. Dialogi. Że są fałszywe. Czy są fałszywe? Pff, są trochę naciągane. Znaczy, Amerykańcy oglądali ten film, powiedzieli, nikt tak nie mówi w normalnym życiu. Przynajmniej, jeśli chodzi właśnie o to, jak, jak Juno gada. Ale... Ten, ten ten taki... E... Kto nakręcił Juno? E... Jason Wrightman. Czy on przypadkiem się wcześniej nie zabierał za na przykład e, nieróżowy nie, różowy słoń? E, kurde. Różowy słoń. Nie, nie różowy słoń. Różowy słoń to było o High nie? To było po prostu słoń. Nie, to było słoń. E, I w, pożyczałeś mi to kiedyś, i w paczce był jeszcze jeden film. E, du, coś z duchami. E, cholera. Pożyczałem? Ja nawet nie mam słonia więc. Nie. Czy może nie ty? Ja się ludzie mylą. Eee, czekaj, co jest... Ale chyba wiem, o co ci chodzi, bo, bo, duchów... bo, bo to była kolekcja tych takich dwupaków. Duch? Nie wiem, chodzi o... Krzyk? Nie, nie, nie, nie, to nie był horror. Eee, dwie dziewczyny też. Dwie główne bohaterki. I też mi, kurde, kojarzyło to z Juno. Duchy, dziewczynki? Ale to, to nie były duchy jako duchy, tak? To, to... Kurde, miasto duchów? Nie, chyba nibiańskiej istoty? Nie, cholera no. Nie przypomnę sobie. Wczoraj zaintrygowałeś mnie. Duch. Pamiętasz aktorów? No, nazwiska na pewno ci nie powiem. Pajdasz plakat? Nie, cholera. Ale widziałeś ten film? Tak, widziałem ten film. O czym to jest? Od dwóch dziewczynek. Które? Mów do mnie jeszcze. Ja widziałem ten film na, mm, kilka lat temu, dobry. Patrzcie ze słoniem. Ze słone... ja, pamię ja pamiętam to kolekcję DVD, ale nie każę, co to może być. To kurde. Wiem. Dobra, Ta. wiem. Zabij mnie. Okay. Nie to, że duch, tylko. Ja on tak niestety, że ja czasem sobie po prostu tłumaczę fi tytuły filmów. Okay. I takie zapamiętuję. Film się nazywał Ghost World. A Ghost World, okej. Okay. <laughs> Zabij no, mnie, sorry. Duch w tytule. No, duchy przeszłości. Nie duchy ma tam egoi. ducha? Nie ma tam ducha? No, jest duch? Nie. Jest tytule, ale. Wiesz, powiedział, że po angielskiemu, to bym lepiej skojarzył. Ale nie, tak nie pamiętam, ja myślałem, że, ten film, że, że był przetłumaczony. Hmm. Ale ten i tak nawiązuję, że, że ten film też w sumie jest filmem ciekawym hmm. ee, o życiu. Okay. I e, tam się to też za dużo nie dzieje. Hmm. Fakt, to nie jest film akcji. To, są takie, to jest ten, z tej hmm. kategorii filmów, gdzie naprawdę... Y... ludzie się snują po prostu. ludzie się snują, mają swoje przemyślenia, hmm. ale to nie jest y... film nudny. Znaczy ja nie mam nic przeciwko takim filmom, dopóki jest na czym zawiesić oko, przynajmniej wizualnie. Nie, no główne bohaterki były brzydkie. Aha. to była na skalę a też była brzydka? Ja nie wiem. Zresztą te hipsterskie okulary mnie wkurwiały. Hmm. Ale... Ten film chyba z... Ja wiem. 10 lat już? No ja nie wiem, on Na pewno ma. jest stary. No jest stary, bo to, to wiesz. Hmm. No dobra. Chyba trochę się rozgadaliśmy. Wow, to może już, wieś... już, już. Zakończymy już, co? No spoko. Dobra, to mówię dla Was Michał i... i Ochman. I zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Pod Kluczem, które będą kiedyś. niebawem. Na razie. Cześć.